To fundament. Dzień dobry Państwu, Alina Baniecka, Fundacja Fundament. Po raz kolejny spotykamy się z nauczycielem medytacji Maciejem Żbikiem. Czy są jakieś ćwiczenia fizyczne, techniki relaksacyjne, które wspierają proces medytacji? Oczywiście, że tak. Oczywiście techniki jest całe mnóstwo, znane są od tysięcy lat. Wspomnę tylko znane pewne, pewnie wszystkim techniki z jogi, tai chi, qigong, szereg technik relaksacyjnych, oddechowych. Tak jak już wspomniałem, jest wiele szkół i każda proponuje swój zestaw. Uważam, że tyle jest dobrych technik, ile osób, które chcą z nich korzystać, a zatem każdy winien dobrać dla siebie to coś dla niego najkorzystniejsze. W fundacji uczymy ćwiczeń chikung, uczymy technik jogi i oczywiście medytujemy. Nie potrafię i nie wiem, czy w ogóle jest możliwe stwierdzenie, że któraś z metod jest lepsza od innych. Generalnie. Na pewno każdy sam powinien sobie dobrać zestaw, który pomoże mu się odprężyć i zrelaksować. O ile wejście w medytację bez takiego przygotowania jest trudne. A gdzie medytujemy? Gdzie medytować? Lepiej na świeżym powietrzu, w zamkniętym pomieszczeniu? Nie mam tutaj żadnej ideologii, która by mnie mogła wspierać, a zatem przemawiają jedynie względy praktyczne. Bardzo przyjemnie jest medytować na świeżym powietrzu, jednakże w naszym klimacie oznacza to bycie narażonym na, na, na kontakt z owadami, psami, kotami, które przechodzą obok, co oczywiście może być przyczyną jakiegoś tam stresu, dyskomfortu. A zatem ja zalecam medytację w zamkniętych, spokojnych, cichych pomieszczeniach, jeżeli to jest możliwe. Ale czy to powinno być jakieś specjalne pomieszczenia, ukwiecone ze świecami, z odpowiednią muzyką? Jeżeli dla kogoś jest istotne, żeby paliły się świece bądź kadzidła w czasie medytacji, to oczywiście powinien to zrobić. Nie jest to absolutnie warunkiem w dobrej medytacji. Należy medytować w miejscu i w środowisku, w którym czujemy się bezpiecznie. I myślę, że to jest podstawowy warunek. Poczucie własnego bezpieczeństwa. Nie umniejszam tu roli rytuałów, które proponowane są przez przeróżne szkoły, dlatego że wiele z nich opracowanych jest tak, aby rzeczywiście wprowadzić umysł w stan wyciszenia bądź medytacji. Natomiast rytuał jest jedynie jedną z wielu metod które pomagają wejść w medytację. Możliwe jest jego stosowanie, nie jest konieczne. Dziękuję bardzo za te informacje. Maciej Żbik, nauczyciel medytacji, był moim i Państwa gościem. Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o od medytacji, odsyłam na stronę internetową www.fundacjafundament.pl Dziękując za dzisiejsze spotkanie, do usłyszenia, Alina Baniecka. Audycja powstaje przy współpracy Fundacji Fundament.